opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Halo, cześć Bartku. Cześć, witam, cześć, witam wszystkim. No już cześć, e, wszyscy cześć. myślę w komplecie jesteśmy. Tak. Tak, czyli no zaczynamy setny jubileuszowy podcast o opiwie. No fajnie, że setny to akurat wyszedł z roaming jackiem, a nie z jakimś e, pale lagerem. No, no. Na pewno by pale lagera nie było, ale może przedstawmy się. E, ja oczywiście, jak, jak zawsze, Mateusz Bojuszewicz, Artur Radomyski, Arkadiusz Gawałczyk, Bartek Napierek. Wszyscy, wszyscy znani, wszyscy już byli w tym podcaście. No, Bartek dzisiaj takiej podwójnej roli. Mam nadzieję, że masz ze sobą piwo. No oczywiście. No, no to Bo. będziesz w podwójnej roli zarówno degustatora, jak i osoby odpowiedzialnej za to piwo, ponieważ jesteś jedną trzecią składu Ale Browaru, prawda? Tak, tak. Mam ten zaszczyt, zaszczyt brać udział w tym projekcie, z czego się bardzo cieszę i czy będę degustatorem to, to, to, to się okaże, myślę, że nie wiem bo, bo będzie ciężko mi na antenie opowiadać o, o własnym piwie o, myślę, że są gorsze rzeczy niż opowiadanie o tym piwie które ponoć jest wyborne ale no przekonamy się jak jest tak naprawdę, bo być może tam no, ludzie komentują nad wyraz, a, a być może się okaże, że to piwo jest wręcz niedocenione i jest jeszcze lepsze niż mówią. No, zobaczymy jak to będzie. Podstawa. Kto to próbował już przede wszystkim? No, myślę, że chyba tylko ty i Bartek. Ja, ja, ja próbowałem tak wiele razy, że trudno mi powiedzieć cokolwiek. Także, także chyba mam największy stasz w próbowaniu, bo próbowałem już tego piwa w kwietniu tego roku. Jeszcze świeżego, jeszcze niegotowego Regularnie je próbuję. Także no, no tak, ja próbowałem. A to powiedz mi, jak lepiej pić takie świeższe, czy lepiej je sobie odleżakować? No myślę, że to, które próbowaliśmy w kwietniu, no to było piwo jeszcze, jeszcze młode bardzo i i, i, i nie do końca harmonijnie skomponowane i nie do końca uleżane natomiast no, te warki się różnią znacznie między sobą moim, moim zdaniem ta pierwsza była, była inna teraz jak nie mam pije się czwartą warkę hmm, chyba, że ktoś ma jakieś starsze opakowania Który, no. jaką datę ważności powinna mieć czwarta warka? No, myślę, że to są jakoś. Musiałbym spojrzeć w tabelę, ale ona była rozlewana na dwa rozlewy, które miały miejsce. Jeden miał pod koniec czerwca, a drugi na około 9 lipca, więc miesiąc 9 lipca. Czyli oko okolice 10 sierpnia, tak? O, to ja właśnie mam taką warkę. Ja jestem też do 10 sierpnia. Tak, tak, myślę, to jest warka numer 4. Warka troszeczkę, troszeczkę inaczej, chwialona. A czym się, na czym polegają różnice? Tutaj w tej warce yy, grochmielu było przesunięte z, yy, z fermentatora do leżaka, czyli yy, to, to chmielenie na zimno zachodziło zarówno w fermentatorze, ale także później w leżaku yy, był, był włożony świeży chmiel do leżaka, dlatego to piwo jest yy, dużo mętniejsze, no i niektórych butelka, takie zielone drobinki mogą się znajdować. Wiesz co, ja nie wiem, czy, czy zielone, ale drożdże to tam u mnie pływają. No to jest normalne, piwo jest niefiltrowane, niepasteryzowane, także no, będą się znajdować drożdże Ale to dobrze, bo z tego, z tego no. co ja wiem, no to picie IPA jak najbardziej powinno się odbywać w miarę możliwości na świeżo. Mleżakowanie, chmielu, no to zbyt mu nie służy. To znaczy yy, nie, to nie, nie do końca, yy, bo yy, to chodzi o coś innego, że chmiel, piwa mocno ale szybciej się starzeją. No więc tak. mówimy, o, e, mówimy o leżakowaniu, które musi być leżakowane piwo 4 tygodnie, prawda? No bo to jest okres no dojrzewania tak. piwa i w tym okresie się cały czas znajduje chmiel w nim. Przez, przez yy, świeże no to nie mam na myśli yy, po, po zakończeniu fermentacji burzliwej, no to wiadomo. Ale nie no, jak cztery tygodnie je na zimno chmiel, chmielicie, no to sporo piwowarzy domowi, mi się wydaje, trochę krócej ten chmiel trzymają. No na pewno, na burzliwa tydzień albo półtora maksymalnie, a później cicha też tydzień, maksymalnie 10 dni. O, także no tutaj prawie dwa razy dłużej. No, no ja czyli... Jak się ten chmiel wrzuci do, do tanku le, leżakowego, no to już nie ma go jak wyciągnąć. No nie, ale fajnie podejrzewam, że będzie naprawdę intensywny aromat. No, intensywny był już, był już w pierwszej warce, więc tutaj można się spodziewać bomby. No, no ja niestety, ale nie miałem okazji spróbowania żadnej poprzedniej, bo no do Szczecina to tych piw nie chcą tutaj przywozić, a też... To, co, co przyjechało, to naprawdę w tak ograniczonych ilościach, że, że w sobie w sklepie robiłem rezerwacje nawet, żeby na pewno dostać każde z tych piw, ale no, cieszę się, że jakoś w końcu udało mi się je zdobyć. No. Yy, traktuję ten przytyk osobiście, będę się starał, żeby było inaczej. No, <śmiech> <śmiech> wiadomo, <śmiech> bardzo mnie to cieszy. Wiadomo, że to jest najcięższa sprawa w, w działaniu browaru kontraktowego, dystrybucja, ktokolwiek sądził, że uważanie piwa to jest początek, koniec, to jest, to, jest, to jest ledwo kropka pracy. Piwo się waży 10 godzin, później piwo fermentuje, później leżakuje, piwowar tylko to nadzoruje, praca lebrowaru trwa e, codziennie kilka godzin, więc e, no tak, jest, są, są jeszcze problemy z dystrybucją, ale myślę, że jest coraz szerzej i, i coraz bardziej dostępne i myślę, że niebawem będzie w całej Polsce to da się zauważyć progres. Na przykład e, pierwsza warka Pinty, to ja do dzisiaj pamiętam, e, brat mi przywoził do siedlec z Poznania przez e, pół Polski, a teraz to ja tak mielu mogę sobie dostać u siebie w 80-tysięcznej mieścinie. No to. Z kolei we Wrocławiu jak się pojawiła nowa warka Rowing Jack, to mm, została zreklamowana na Facebooku i nie trwało dłużej niż 3 czy 4 dni i już nie było tej warki w sklepie, w Drinkali. Także popyt jest ogromny to w Szczecinie było takie zejście, że ostatnim piwem, jakie w sklepie zostało, była Lady Blanche i ponoć licytacja tego piwa się odbyła, także no zainteresowanie było. Licytacja? To niezły precedens. No. No ciekawa sprawa. No z tym Wrocławiem to też moja boleść, bo ja jestem wrocławianinem i, i, i też nie mogę się napić, jak nie mam we Wrocławiu, ale niebawem będzie. No Bartek, ty to pijesz sobie świeże stanka. No ale to muszę. Się do sklepu i kupujesz swoje piwo. Yy, tak, często się tak zdarza, dlatego że wiesz, no, browar jest na pomorzu, i ja nie codziennie mogę pojechać do browaru. Tak. Yy, jestem w miarę często i, i, i ale reszta ekipy jest dużo częściej, więc yy, no, czasami się zdarza, że, że kupuję, a jak chcę kogoś poczestować ze znajomych, no to już muszę, bo, bo, bo jakby nie zawsze mam u siebie to piwo. Nie no, wiesz, ale nam to się wydaje, że ty masz codziennie 50 nowych warek testowych, no nie, do spróbowania. No to byśmy nie porozmawiali, myślę, jakbym miał codziennie 50 warek testowych. No tak, oczywiście te warki testowe z Ale Laboratorium trafiają do mnie. I, i jakoś cały czas pracujemy nad tym piwem no ale to też nie, to też nie jest tak że, że, że te, to piwo stoi u mnie w piwnicy w liczbie 40 kartonów i ja tylko schodzę i piję je zdarza mi się kupować je w drinkhali bardzo często, ale, ale częściej zdarza mi się chodzić na rowing jacka do zakładu usług a, dalej mają a czy ciągle mają rowing jacka w zakładzie? tak myślę, że mają, myślę, hmm. że mają. bo ja w drinkhali już nie ma Yy, tak, nie ma, ale będzie chyba w tym tygodniu, a, a myślę, że w, w zupie mają, bo nawet ostatnio gdzieś czytałem, a wybieram się też przejść zobaczyć w tym tygodniu. No, ja, to cierpię. Pójdę. ja cierpię i płaczę, że w Warszawie w stolicy nie ma żadnego dobrego baru z piwem i ten stan się cały czas utrzymuje, więc najbliżej, żeby napić się yy, czegoś dobrego z kija, to ja mam do Łodzi. Myślę, że nie będziesz długo czekał. No byliśmy na samym starcie we w Wlaskotku. W Wlaskotek? Eee, padł, tak, no tak. Co jest problem. Się. Ja nawet nie zdążyłem odwiedzić, zanim nie padł. Mm -hmm. eee, no i, e, Są prowadzone rozmowy i myślę, że niebawem, niebawem e, Rojniczek się pojawi w wersji lanej w Warszawie. Myślę, że nawet więcej, że, że w Warszawie odbędzie się premiera tych nowych piw, które będą już za trzy tygodnie e, razem, razem z całym ekipą Malebrowarą. E, trochę żałuję, że mnie, że mnie ominął kruk, bo mocno byłem ciekawy A mniejsza z krukiem, Bartek lepiej tam szepnij co planujecie e, no co ja mogę powiedzieć e, e, piwa są gotowe, tak piwa już leżakują, obydwa jedno będzie ciemne, jedno jasne i może na tyle wystarczy e, e, piwa stylowe mam nadzieję, że wszystkim będą smakować premiera 25 w sobotę Więcej szczegółów jeszcze nie zdradzę. Wszystko jest dopracowywane i niebawem będzie ogłaszane i u nas na stronie, i na Facebooku. Na pewno, tak jak przy pierwszej premierze Alebrowar ruszy w trasę, zresztą cały czas jesteśmy w trasie i, i pojawimy się, myślę, że w Warszawie, może gdzieś jeszcze, trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, dwa piwa, piwa to będą dwunastki, może jeszcze tyle powiem, oba. O, mm -hmm. tutaj rzuć jakiś ekskluzywny detal to będziemy potem mogli podbijać odcinek że są nowe informacje o alebrowarze, których nigdzie indziej nie ma, więc słuchaj rzucisz jakiś tutaj detal jeden chmiel i... e, e, ale to były no i... na facebooku tak, to były śmiele amerykańskie, ja jeszcze mogę powiedzieć, że w, w drugim piwie e, będzie challenger i Fugles. o, wyspy <głos> Bartek a odnośnie waszej trasy alebrowaru, no to co tam w setce za malowidła na ścianie się pojawiły? To jest mural Rowing Jacka, który namalowaliśmy w setce. To znaczy, zaprzyjaźniony z nami artysta. Ma wymiary 4 metry na 2-2,5 Teraz w sobotę byłem na odsłonięciu tego, tego murala. No, takie podziękowanie dla Poznania trochę, no i, i taki stały element ale browaru w Poznaniu. Mi się to no. bardzo podoba. Ja też ja widziałem zdjęcie, co prawda, ale fajnie wyglądało na żywo, pewnie jeszcze lepiej. Fajna, fajna inicjatywa. Eee... No tak przyjechaliśmy do setki, tam była taka wielka zielona ściana, na której był baner jakiegoś belgijskiego piwa i no nie mogliśmy tego przeżyć. E, to dwa, dwie uwagi. Po pierwsze, za kilka lat, jeśli to się wszystko jakoś fajnie rozwinie, no to fajnie, jeśli tam będzie dalej sobie stała ta ściana jako taka pamiątka po tych wczesnych czasach Rolling Jacka. A dwa, że E, uważam, że znacznie lepiej wygląda ta grafika w wersji dużo wymiarowej niż e, na etykietce. No etykietki, etykietki myślę teraz troszkę będą... Ładniejszy, ładniejszy papier będzie przy, przy, przy nowych piwach, więc e, myśl, myślę, że to będzie fajniej wyglądało. Tak? Zmieniliśmy trochę papier, trochę będą żywsze kolory. Nas, niestety na Rolling Jacku cały czas będą te, te etykiety, które są, bo tu wiadomo logistyka działań, ale browaru wygląda tak, że te etykiety trzeba zamówić wcześniej, wydrukować pewne ilości, które, które są i które jeszcze jakiś czas będą. Ale wiesz co, mi się wydaje, że tym etykietom niczego naprawdę nie brakuje. Papier jest taki fajny, jak, jak zwykły papier po prostu. Mnie się podoba. Tak, tylko wiesz co, one mi też się podobają ogólnie, tylko jak postawię etykietę wrong jacka obok etykiety na przykład ataku śmielunowej, to jednak wydaje się trochę po prostu, wiesz, jakościowo gorsza. O, ważne, że, że dobrze wygląda. Tylko te, Właśnie, te może... Te są, z ataku są takie już raczej taśmy takie klejące ogromne, prawda, a nie, a nie papier. Tylko no, no, kolekcjonerzy to... mają z nimi problemy. Znaczy to, o ile ja się orientuję, to są samoprzylepne etykiety, więc to jest zupełnie inna sprawa. Nasze etykiety są klejone po prostu na maszynie e, browarze, no i e, też jesteśmy uzależnieni od sprzętu i infrastruktury browarów. Jasne, a ja mam takie pytanie do Was. Raczej w sumie do Artura i do Arka. E, podbają Wam się etykiety rowing Jacka? Mi bardzo. E, uważam, że grafika sama w sobie e, pirata jest najlepszą z trzech. E, etykieta mi się podoba, chociaż ten odcień zieleni jest taki trochę zbyt e, mówiąc potocznie oczojebny, jak na mój gust. A mnie, mnie się właśnie podoba, bo, bo jest taka głęboka, nasycona zieleń i też, też uważam, że właśnie ten pirat to jest e, najlepsza spośród etykiet. Może to kwestia też tego papieru, nie wiem, ale po prostu wydaje mi się, że takie trochę zbyt e, Microsoft Paint stwórz własny kolor. Ale nie, nie przesadzajmy. Porównanie do, do nowej etykiety z Ataku Chmielu jest y, taka bardziej groteskowa, tak jak pierwszy Atak Chmielu, czyli tak widać, że to jest y, piwo uważane przez pasjonatów, a nie jakiś koncerniak. Y, wyróżnia się na pewno. To fajnie. Wyróżnia niż y, ostatni Atak Chmielu. Ciekawy jest efekt, kiedy się porówna y, pierwsze etykiety Pinty obok alebrowaru i nowych etykiet Pinty. Tak. Dobra, a to może teraz trochę takich szczególików na temat piwa. 16% ekstraktu, 6,2% alkoholu, czyli takie płytkie odfermentowanie. Bartku, czy nie ten? Nie mieliście takiej pokusy, żeby troszkę więcej tego alkoholu wyciągnąć? E, no nie, bo założeniem tego piwa było by, była, była dość, dość, dość dużo ciała połączonego z, z dużą ilością chmielu i jeszcze tutaj głębsze odfermentowanie mogłoby wpłynąć na, na jakąś lekką e, pustkę tego piwa w tle. E, no i myślę, że też e, piwo, które było stworzone jako piwo sesyjne nie powinno mieć dużo więcej alkoholu i tak ma e, dość, dość mocną jego zawartość. No i takie podejście mi się podoba, że Uważamy, że 6% to dużo, także super. Mateuszu, powiem Ci z tego, co ja piłem Romy Jacka już wcześniej, ciała za dużo to on, na, znaczy w sensie nadmiaru to on nie ma. Na pewno odfermentowany zbyt płytko nie jest ale porównując do właśnie ataku to atak jest na 15 balingów brzeczki nastawnej, a alkoholu tyle samo porównanie. chyba 61 czy 6, czyli to bardziej odfermentowała swój atak. Tak, ale atak nadrabia większą karmelowością smaku trochę jak dla mnie. Dobra, może nie rozmawiajmy o czymś, o czym ja jeszcze nie mam pojęcia, bo, bo nie próbowałem. Także myślę, że pora otworzyć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 podcast o piwie. Dobra, ja, ja już jestem. Otwieramy. Okej. Okay. No, dobra. No nie A. powiem. Bardzo przyjemnie pachnie. Ten zapach. Mm, takie Są owoce, że... Rożdżę i owoce. A piana już chce wyjść z butelki. A u mnie jest spokojnie, bo piwo... No z tydzień na pewno sobie w lodówce przeleżało. A powiedzcie mi, jakie macie szklanki? Pokal od ja. hmm. stosy płoną. <grym> ja mam pokal od Kordonka, czyli ten sam, który był przy Imperium. Tam jest... e, ja mam shake, coś w stylu shakera, tylko no niestety nie, ale browarowy, ale za to bez, bez żadnych etykiet bez żadnego logo. Taka zwykła szklanka, którą wczoraj specjalnie kupiłem. No, myślę, że się nada. Ja mam e, nasz shaker, No ale to chyba oczywiste. No, wstyd by było, jakbyś nie miał. No, e, Powinni wszyscy mieć na Już nie bawałem, myślę, że będzie dużo, szer e, dużo szerzej. Duże shakery już są w drodze. To taki ekskluzyw, Może... Myślę, że na premierę nowego piwa zadebiutuje też duży shaker, ale browaru. O, Pintowy fajnie. z cechą na 0,5 litra. Bardzo, bardzo fajnie. Czyli coś takiego jak teraz wypuszcza pinta. No, nie nonik, ale shaker. A, to w sumie to jest fakt. Tak, taka jak teraz, tylko że większa trochę, nie? Tak dokładnie. Dobra, to, to co, nalewamy. Bartku, jakaś specjalna technika nalewania tutaj obowiązuje? No, wiesz, jak to lubi. <laughs> nie, no nie ma nie, nie ma chyba techniki, nie wiem, myślę, że każdy ma swoją, nie ma jakichś problemów z pilem, więc zapraszam było, do próbowań. Gdyby było więcej drożdży, można byłoby się martwić, żeby ich nie przelać, ale tutaj no to osadu jakiegoś mnie nie ma, więc... się pieni potężnie. Nie również. Te... I ta piana, widać, że ona jest taka taka gęsta. Tak kremowa, jak? Arku, ty jesteś piwowarem domowym. Ta piana jest podobna do piw domowych? Oj nie. Znaczy przynajmniej bardzo ciężko jest uzyskać taką pianę, jeżeli nie stosuje słodów pszenicznych. No to właśnie jest zastosowane. Pa... Aha, no jak jest, no to zrozumiałe, ale w ipa, których, w których nie używa się słodów pszenicznych, to mi się nie udało takiej piany no tu jest, jest śladowa ilość słodu pszenicznego e, w zasypie e, rowing jacka. naprawdę się pięknie spieniło moje, mam jakieś takie jedną trzecią kufla, a to jest sama piana, wygląda obłędnie. Moją drogą odnośnie pszenicy to mm, ktoś w ogóle próbował tego z piłowarów domowych robić tak jak e, robią Chimea, czyli e, skrobię pszenną? Dodawać? No ja nie. No, my też nie próbujemy takich, takich rzeczy. Tutaj, jeśli chodzi o Rowing Jacka, to, to są no, takie śladowe ilości tego, tego surowca słodu pszennego, żeby, żeby troszeczkę podnieść pianę. Natomiast jakby myślę, że smakowo to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, próbujemy? Próbujemy, bo, bo ja się nie mogę doczekać. No, jest bogactwo w smaku. Hm. Kurczę, naprawdę piwo warte setnego odcinka. Dobrze, że pogadaliśmy sobie przed otworzeniem, bo o, mi się piwo szybko skończy. No, <laughs> też czuję i... No i żałuję, że nie mam drugiego. Mm. Ale z, yy, myślałem, że będzie bardzo podobne do ataku, a jednak no, różni się Nie, nie, nie to jest kompletnie rację. inne. No, do... Wiecie, co zróbcie? Spróbujcie sobie samej piany. A no, ona smakuje jak żywica, po prostu. Niesamowite. Mm. To ja jest... myślę, że jest wielka, wielka rola tych mieli i sposobów, w jakich mielimy. Ja może troszkę o tym opowiem, bo. śmiało. To, to jest jakby całe klutek tego piwa. To było próbowane wielokrotnie na, na naprawdę dziesiątkach warek y, y, małych, domowych, żeby dojść do takiego stanu. Na jedną warkę y, Rohing ale browaruje 17,5 kg mielu. Y, ja tylko powiem, żeby Wam to zobrazować, że na taką samą warkę piwa tak solidnie nachmielonego piwa typu lager, przy tej samej przy tym samym wybiciu wystarczy 6 kg chmielu. Tutaj mamy 17,5 kg czyli 3 razy więcej. 3 razy więcej. A też trzeba pamiętać, że chmiele amerykańskie między innymi SIMCO, no to, to też jest zawartość alfa kwasów ponad 14%, gdzie, gdzie przy, przy zwykłych pisach mamy tam do 10 czy tam 8. Także. No, zawartość jest zupełnie inna, pięć etapów chmielenia chmiele, wszystkie chmiele, czyli Simco, Chinook Citra, Palisade i Cascade dodawane w różnych ilościach żeby uzyskać ten właśnie efekt złożoności tego piwa i tego nachmielenia myślę, że że, no, że się udało po prostu no wiesz co mi tam jakieś drobinki chmielowego granulatu jeszcze pływają po szklance Świetnie to wygląda, naprawdę. Widać, że nie ma... Yy, nie żałowano chmielu, bo na, na ostatniej fazie wyrzakowanie jest dodane. To znaczy, że yy, rzeczywiście te 17,5 kg robi swoje. Robi Bartko, a myśleliście na przykład o pójściu w takich chmiel jak Zeus, czy one Chyba coś koło 20% kwasów mają. Yy, Także... Wiesz to próbowaliśmy... Próbowaliśmy... Mm. Próbowaliśmy y, y, tych mniejszych warek z takimi chmielami I, i w przyszłości wszystko jest możliwe, natomiast na tą chwilę jest ogólnie problem na rynku z mielem już y, o czym już pewnie wiedzą ludzie, którzy siedzą głębiej trochę w branży. Nie można go kupić w Polsce, nie można za bardzo go zamówić z Ameryki, y, więc y, wszelkie eksperymenty musimy y, wstrzymać do nowych zbiorów, czyli listopad, myślę, tutaj październik, listopad to jest, to jest jakby okres, kiedy będziemy mogli coś poeksperymentować, poza tym, tak jak mówię, to troszkę jest tak, że, że mamy napisaną kontretykielę, na której są wymienione chmiele, no i nie chcielibyśmy wprowadzać ludzi w błąd i, i zmieniać teraz tego, to raz, a dwa, myślę, że to piwo powoli, powoli się zbliża do, do, do, do tego, co ja bym chciał w nim widzieć i na tą chwilę nie planowaliśmy zmiany chmielone jeszcze bardziej. Nie wiem, czy, nie wiem czy też jest sens, żeby to piwo było jeszcze mocniej nachmielone. Przecież ono osiąga już takie, takie taki zadowalający stopień nachmielenia, który, który, który jest bardzo fajny. A ja bym nie chciał, żeby, żebyśmy mieli w tym piwie takie przechmielenie, taki długi finisz, męczący, garnikowy. Mm. Dzięki A... temu to piwo jest takie sesyjne w porównaniu do Imperium, które jest mało sesyjne, tak? Oj, znaczy Imperium, fakt, Imperium jest mało sesyjne, bo jest dość gęste, ale Atak, no Atak, to jak kiedyś przyniosłem do domu osiem butelek i no dwa dni później, no, to już nie miałem za bardzo, ale... Mm... Ale piłeś sam, czy z ośmioma kolegami? Nie, yy, sam, yy, na... Czysto, czysto relaksacyjne sączenie. No to są ten? E, no. Ale chciałem no. zwrócić uwagę, że e, po pierwsze piwo jest jaśniejsze i mniej karmelowe od ataku. E, Zdecydowanie. E, I według w... przecież... mnie to, to na plus tutaj. Podejrzewam, że to kwestia e, nieobecności w składzie e, słodu e, melanoidynowego. Mm ale i też za tym gryczka w ataku wydaje się bardziej jednowymiarowa i taka tempa, natomiast tutaj jest taka trochę bardziej złożona, więc to piwo jest, nie wydaje się tak może mm, wydaje się bardziej skomplikowane w smaku, co też nie oznacza jedno, jednocześnie, że jest lepsze, no bo atak ma y, też jakiś swój urok, ale no podejrzewam, że sesyjność jest dzięki temu większa. Nie, tutaj naprawdę to piwo ma, ma taki sesyjny charakter, bo ja tak sobie wy rozmawiacie, ja tak łyk za łykiem za łykiem i piwa naprawdę błyskawicznie ubywa, ale to, co przede wszystkim czuć w smaku, to jest taka wyraźna, bardzo wyraźna żywiczność, sosnowość tego piwa. Sosnowość I taki... jest strasznie mocna. Mhm, I pozostaje potem taki grejpfrutowy, gorzki smak, i je, to jest to, co uwielbiam. Tego piwo jest dość mocno tropikalne. To też jest bardzo fajne. I tego nie da się wyczuć w sumie tak mocno w ataku. Tutaj jest dużo bardziej wyczuwalny ten cytrusowy posmak i finisz jest taki rzeczywiście grajfrutowy. No, tutaj ja bym tu się nie że cytryny, zgodzę. że cytryny w ataku wciśnięto Cy więcej. Cytryny zdecydowanie, cytryny, zwłaszcza w jakiejś tam ostatniej czy przedostatniej warce. Ja... A a tutaj to jest właśnie tak odpowiednio. Ja umyślnie, bo zrobiłem, że wczoraj czy przedwczoraj piłem butelkę Ataku i mam bardzo świeże wspomnienie, mm -hmm. więc e, mam dość dokładne porównanie. Zwłaszcza, że Ataku ostatnio opiłem nawet parę sztuk, no bo jest dostępny w siedzcach, więc korzystam. Oba piwa tak naprawdę są, na, są na zbliżonym poziomie pod względem jakości. Oba są świetne i e, ciężko tutaj wskazać, e, że jedno jest lepsze od drugiego ale e, na przykład nie mam z reguły tak, że wypiję jeden atak i od razu mam ochotę sięgnąć po kolejny. Z Romeo i Jackiem mi się zdarza tak, że pomimo tej goryczki wypiję i myślę no przydałby się tutaj jeszcze jeden. Chociaż to jest głównie kiedy piję to piwo troszeczkę bardziej schłodzone, bo teraz mam w temperaturze tylko trochę poniżej pokojowej i e, trochę bardziej jest ten smak wypełniający dzięki temu. Jak no wygląda porównanie goryczki ataku do no, goryczki Rowing Jack? W sensie wskaźniku IBU. Mm, powiedziałam, że. 60 jest... parę chyba ma, a tak o ile pamiętam. E... Zawartość kwasów jest trochę wyższa w Rowing Jacku, tylko że. no Też sensorycznie to się nie przekłada i dokładnie aż tak, no to zależy od bardzo wielu czynników. Bo ja już dosyć dawno temu piłem e, ostatni atak i mam wrażenie, że. Znaczy przynajmniej tak odczuwalnie w smaku, to w, m, zapamiętałem a tak jako dużo bardziej gorzkie piwo. M, nie, nie wydaje mi się, że to jest tylko 60, bo to jest jednak ogromna różnica między 80 a 60. Mm, mi się wydawało, że bardziej 65 to raz, a dwa. Weź pod uwagę a tak jest jednak piwem o mniejszym ekstrakcie i jest głębiej odfermentowany. Dlatego to się w pewien sposób przekłada, no bo jak masz imp Imperium, Imperium nie wydaje się bardzo mocno nachmionym piwem przez to, że po prostu ma dużą pełnię, która zupełnie e, trochę nawet ten chmiel e, wygłusza. E, Rowing Jack e, właśnie słodem do, dość dobrze zawartość tego chmielu e, podpiera, że tak się wyrażę. No a w ataku atak miał trochę mniej słodowości chociaż więcej karmelu, no i ten chmiel tam się bardziej wybija. No i... Widzisz, e, ja tutaj uważam znowu, że, że w Imperium mm, chmiel, przynajmniej ten gorzki posmak jest zdecydowanie bardziej wyczuwalny i no to, że piwo jest gęste, to fakt, e, to wpływa na to, że długo je pijemy, ale również e, zawartość chmielu również na to wpływa i mi się wydaje, że Chmiele w Rolling Jacku są tak skomponowane, że zachęcają do picia dużymi łykami, a w Imperium to tak niekoniecznie. No e, tak, tylko że no, też jest kwestia taka, że no, z mojego osobistego doświadczenia wynika, że, piwe, że piwami, których mi się najbardziej zawsze rzuca w oczy goryczka poza jakimiś imperialnymi e, ekstr, ekstremami, to są z reguły e, mocno chmielone American Pale ale, które mają te 10 e, IBU, czy tam 11, a dawkę chmielu naprawdę mocarną, więc... Mm, no, tak. ale to przy takich parametrach to już są imperialne ipa no i to jest troszeczkę inna kategoria, poza tym e, IBU tak naprawdę nie przekłada się na poczucie goryczy tak bardzo, jak, jak stężenie garbników, więc... E, E, oczywiście tu ibu do ekstraktu jest e, znaczącym parametrem. Wiadomo, że piwo, które ma lekki ekstrakt i 30 ibu może być czasem bardziej gorzkie niż e, piwo, które ma potężny ekstrakt i 80 ibu, tak? Bo, bo, bo, bo, bo, bo to odczucie jakby jest zrównoważone przez pełnię piwa. I przez to, e, że go więcej pijemy. E, no no jak, to, jak, to, jak, to, jak to woli. Jak to woli. E, no, tak jak mówię, no tutaj... E, no, IPA, my żyjemy na rynku, na którym IPA jest, jest jakimś nowym, natomiast e, w, w, w, jakby w królestwie IPA, a w Stanach są zupełnie te piwa różne, począwszy od piw, które są e, zupełnie tropikalne i nie gorzkie i są IPA-ami do, do do piw, które są potężnie goryczkowe i są mocno sosnowe, także tutaj rozpiętość jest olbrzymia. Nam zależało najbardziej, żeby to było piwo takie jasne, w stylu naprawdę amerykańskim, z, to, z, tym, z tym czuciem, czuciem owocowości, tej, tej tropikalności. I to był cel komponowania Rowing Jacka i pracy, pracy nad nim, które trwały już gdzieś tam od od, od, przepraszam, od grudnia 2011. No do, do kwietnia, kiedy to piwo powstało. I ten proces cały czas jakby jest, jest rozwijany, bo każda warka jest troszeczkę jakby tam zmieniana, troszeczkę są jakby dopracowywane i myślę, że tym, e, te wszystkie zmiany, które się w tym dzieją, nie skończą się. To znaczy, nie, nie chcielibyśmy, żeby to było tak, że, że no, uważałbym to za swoją porażkę. Może, może w ten sposób uważałbym to za swoją porażkę, jak powiem: O, to piwo jest gotowe, tak? teraz już będziemy je tłuc, tak jak tak jak. E, tak jak robią to niektórzy i, i robić każdą warkę tak samo. No. Chciałbym, żeby ono się troszkę zmieniało i troszkę za każdym razem było troszkę inne. Zawsze możecie się bawić w wypuszczanie równolegle różnych wariantów. Nie ma takiej możliwości, to jest, to jest niestety fantastyka, no, bo mówimy o browarze, w którym powstaje 35 tysiąca litrów piwa na raz i, i pewnej inicjatywie kontraktowej, która działa na bazie gościnności browaru i nie ma możliwości eksperymentowania na taką skalę. No mam, py tak. mam pytanie, jak wygląda nakazowanie takiego piwa też w naturalny brow browarniczy domowy sposób poprzez drożdże, czy dodatkowo jest CO2 jakoś nasycane? Jest, ona jest nasycane naturalnie, a troszeczkę też jest w tankach pod ciśnieniem. Mhm. Zale zależy, zależy od tego, jak nam wyjdzie kontrola warki, bo to też jest proces, jak wiesz, doskonale no, taki na żywym organizmie i nie wszystko, nie wszystko, nie nad wszystkim się da panować i nie nad wszystkim się da planować. Troszeczkę niektóre rzeczy są dosycane, tak, w tankach. Mhm. Ale e, pierwsza warka była tylko nagazowana e, naturalnie. E, ta warka była troszkę, troszkę dosycana w tanku pod ciśnieniem. Okej. Okay. Ja. Ja chciałem powiedzieć coś o Ron co mi osobiście w nim bardzo podeszło, zwłaszcza przy pierwszym kontakcie. Bardzo mi przypomina czeskie IPA. Właśnie te a, ich które? nowe amerykańskie, nawet nie tylko IPA, ale też właśnie American Pale, Zaczynając od Kocura, przez maturzkę, a nawet takie rzeczy jak Real Deal Ale, czy Święty Norbert IPA, Epie, które jest tam e, w browarze klasztornym, one wszystkie mają, mają coś wspólnego, mają jakiś taki powiedziałbym typowy trochę charakter, który może być też kwestią tego, że no wszystkie są e, z użyciem podobnych amerykańskich surowców, ale e, jednak e, jak dla mnie, no to ten, te czeskie IPA, wszystkie miały jaku, jakiś wspólny y, gen i uważam, że rąk do tego dobrze nawiązuje. No a mi się wydaje, że właśnie, nie wiem jak w odniesieniu do innych piw, ale do kocura IPA to tak średnio ja, ostatnio no. próbowaliśmy i mi się nie wydaje, żeby to były jakoś specjalnie podobne piwa. Ja też mam odczucie, że jakiś jakby w ogóle inny gatunek, ale mmm... Nie wiem, z czego do końca to wynika. Czy mamy akurat na świeżo, ostatnio kupiliśmy tego kocura. Samuraja. A o, kocura. Samuraju. o samuraju, tak. Tak, zobacz, ile IPA waży kocur. No, tutaj jest różnica, ale znowu nie tak wielka, bo tamten ma chyba 14% ekstraktu, tutaj 16%. No, nie jest jakoś specjalnie duża A, różnica. Do tego kocura hmm, W alkoholu kocur kocur, może i owszem. Ale? Kocurak, kocur, ale do, piwem, które najbardziej przypominało mi, e, przypominał mi No Rzek. A też Warto Raptor. Raptor. E, Raptor matuszki właśnie. Ja mam takie pytanie, ile wam piwa zostało? Bo mi już naprawdę niewiele. Ja już ostatnio dolałem. Jedna czwarta? No, mi tak troszkę mniej niż połowa. Bartku, naprawdę, coś piwo uważaliście, które no... Jest szalenie pijalne. Dużo bardziej niż atak mielu, moim zdaniem. A już w ogóle przepaść między Imperium a Roming Jack jest ogromna, jeśli chodzi o sesyjność i, i szybkość spożycia. O, tak, zdecydowanie tutaj. Tak, to jest takie coś, jak mieliśmy ostatnio z Kocurem, że no, chce się łyk za łykiem brać i. A nie ma. No, a nie ma. <laughs> No wiesz, to mi jest bardzo miło i, i bardzo się z tego powodu cieszę i poniekąd właśnie taki cel był powstanie tego piwa, bo, bo to jest coś, co na pewno IPA, American IPA, to jest piwo, które jakby zmieniło, zmieniło moje widzenie świata piwnego i pierwsze amerykańskie IPA, jakie piłem, to był taki przełom, takie taki mocne coś, co zmieniło to, to, co myślę o piwie i to, co chciałbym z tym piwem robić. Jakie to Jesz było pierwsze? E, jeśli chodzi o takie stricte e, amerykańskie to to był Herkules IPA. Oh. A jeśli e, chodzi o e, ogólnie pierwsze pierwsze takie IPA w tym nowoczesnym stylu? E, myślę, że to był kocur e, Samurai. E, jakiś dość odległy czas temu z dwa lata trzy lata temu nie pamiętam dokładnie. Mm, tylko też trudno mi powiedzieć, bo, bo jakby drugi raz tego piwa już nie piłem. E, jakoś nie, nie ciągnęło mnie. Ja Ale... jestem dzieckiem Ataku Chmielu. E, no, no to ja już byłem, ja już byłem gotów na, to, e, na tą rewolucję. E, w momencie, w którym się pojawił Atak chmielu. Znaczy, Ja już się nie mogłem tego trochę doczekać, bo mm, już wtedy mm, wykupowałem ze sklepów e, w jak największych ilościach jakieś zawiercia bursztynowe i brackie tej lejle belgijskie. Więc już mm, szukałem czegoś takiego jak ten atak. No, ale na szczęście się pojawił i ja, atak. Ja w sumie też z przygodę z takimi mocniej chmielonymi piwami zacząłem od ataku. No i muszę powiedzieć, że to chyba jest najciekawszy przynajmniej jak dla mnie gatunek piwa, w jaki można iść. No i dający sporo możliwości, bo można tutaj chmielami rotować, można pojedyncze chmiele stosować, można pewnie jeszcze wiele innych rzeczy wymyślić, o których nie mamy pojęcia, a pewnie którymi Ale Browar kiedyś nas zaskoczy. Także no, wydaje mi się, że pomimo, że to jest piwo jasne, no to to jest piwo pełne niespodzianek. Ktoś się ze mną zgodzi albo nie zgodzi, jest na pewno bardzo ciekawe. Bardzo bogate w smaku. Mm -hmm. Ale odnośnie tego, czy IPA jest takim najbardziej e, dającym możliwości gatunkiem, to jeśli spojrzysz na tendencje w browarach ja przemiesienzych. To masz tak. to właśnie. To mas właśnie mm, głównie tendencje w dwie strony: IPA i Imperial Stałty. Tak, w sumie jak jest według Redbira chyba dziesiątka najlepszych piw na świecie to, to tam jest jedno piwo belgijskie i dziewięć amerykańskich, z czego chyba osiem albo siedem jest serisami, a reszta to są jakieś podwójne ipy. także no, no kierunek 100. jest jasny właśnie w top 100 na Redbeerze mm, są okazjonalne piwa belgijskie trochę sour alie Pojedyncze skacz ale i kupa Imperial Stoutów. No, ale AIPy ale też są. A z, no i oczywiście Kentucky, Scotch i tak dalej. ale no, czyli szkockie, irlandzkie i w ogóle brytyjskie. ale to one się dobrze trzymają. Ich różnorodność gatunkowa jest tam ogromna. Co jednak, jak zakupię jakiś piloć, całkiem inaczej smakuje. No myślę, że to, są, to jest potencjał tego. Ja, ja osobiście no, powiem tak, że nie wyobrażam sobie picia risa przez najbliższe 2-3 miesiące jeszcze, także ja nie jestem takim ogólnym maniakiem e, risowatości, że się tak wyrażę. Mają te piwe, Każde piwo ma swój czas i, i, i swoje miejsce, no i teraz zdecydowanie nie jest czas risa, przynajmniej dla mnie. E, no myślę, że angielskie, angielskie style to też jest wspaniała rzecz, natomiast y, y, też mi się wydaje, że Anglia y, to co do nas dociera to jest takie angielskie a to co tam się dzieje na wyspach to jest chmielowa amerykańska rewolucja ja miałem okazję być jakiś czas temu i ten no, amerykański chmiel jest w niemalże każdym piwie przez, przez e, peyleyle, Single, single, ajpy, double ajpy i to jest naprawdę na To naprawdę znam, co... Bo są jakby dwa nurty. Jest nurt rewolucyjny, no i jest ten nurt tradycjonalistyczny, który dość mocno e, wspiera kamra. No, wiadomo, że tam jest ten brudok, jest e, ogólnie te wszystkie nowoczesne browary, no to idą w stronę tych amerykańskich, amerykańskich chmieli, ale jeszcze trafiają się też tendencje do mocnego eksplorowania tradycji, jak na przykład mm, Hydereus i ich to tradycyjna ile. Dobrze, może, może na razie nie schodźmy na tematy brudoga i poboczne, bo, no bo to chyba nie ta dyskusja. No tak, w sumie tak. Dobra, ale ponownie już chyba trzeci czy czwarty raz wracamy do Rowing Jacka, który oczywiście jest tematem naszej dzisiejszej audycji. I chciałbym Was zapytać o wysycenie. Tutaj już wspominaliśmy, że ta warka, którą mamy jest dodatkowo nasycona dwutlenkiem węgla i nie macie takiego wrażenia, że tego gazu jest tam o za dużo? Trochę tak. No mi też się tak wydaje, że ciut, ciut mniej to by było lepiej. W Mhm. Wola, wysycanie. poprzedniej warki, ale znaczy... To Ciekawe jest... jakby było, jakby pan nie powiedział, że jest dosycana. Nie. Znaczy, bo... Wiesz co, ja, mi to nie chodzi o to, czy ona jest dosycona, czy nie, to naprawdę jakby nie robi mi różnicy. Dla mnie najlepiej by było, jakbyś mi dał coś nagazowanego na poziomie Guinnessa. Wtedy bym był w niebo wzięty, naprawdę. No może A... Guinness to przesada, ale o, o co mi chodzi? Kiedy ja piję piwo, które nie jest zimne, e, które jest w temperaturze pokojowej i mam już końcówkę, która jest już dość ogrzana i która, z której większość gazu już uciekła i dalej czuję wyraźne wysycenie, no to wtedy no z przyzwyczajenia już mm, wychodzę z założenia, że wtedy piwo powinno być takie naprawdę wygładzone i tego gazu pozbawione, a tu on dalej jest. Więc no jakaś intuicja mówi mi, że no w tym momencie to już gaz się powinien dawno skończyć. No, ale z ale drugiej nie strony może, mi on to, może to dobrze, że on cały czas jest. Nie przeszkadzał mi on podczas picia, ale no cały czas gdzieś tam był. No. Nie znaczy... jest to jakaś wielka anomalia, taka, żeby to wytykać palcami. No, nie, nie, nie, tak nie, nie, absolutnie, bo, bo wiesz, no, mi też ten gaz y, nie przeszkadzał. I czy go było za dużo? No, nie było go za dużo, ale ja lubię piwa bardzo lekko gazowane, także dla mnie lepiej, jakby było go mniej, nie? Ale to no, wiadomo, kwestia gustu. A Arek, jak ty myślisz? Dla mnie jest to idealnie gazowane, tylko ja mam wrażenie, że ja mam warkę trzecią, nie czwartą. I chyba przez to mam idealny poziom gorzkości, Nasycenia. Na a masz datę ważności? 25. A to masz zupełnie co innego niż my? Tak. Ale to ty masz 25 lipca. Lipca? To już przeterminowane pijesz. A, właśnie. No to Co najwyżej trochę mniej gorzkiego smaku tak? pochodzącego z chmielu. Mateusz, będziemy go musieli medytować z podcastu. Przeterminowane piwo. Ale ja nie chcę nic mówić. Ostatnio z nim też piłem przeterminowane piwo tego kocura właśnie, także... Mamy tendencję do picia przeterminowanej. No. W przypadku. Nie, ja tutaj też ter terminowałem Rowing Jacka i, i z nim się nic, ale to już tak w ramach eksperymentów, z nim się nic nie dzieje po terminie. Nie, tego. ja myślę, że pół roku po terminie byłby dobry. O, wiesz, ja jestem wielkim zwolennikiem, e, znaczy jestem stałym klientem pewnego sklepu, który jest znany z tego, że w 2012 roku latem da się jeszcze kupić Grand Championa 2010, więc... Ale kto, kto jest taki fajny, że sobie drugi piwo otworzył? To ja, ja. A, ale, insty... ale ja na ja, ja to karę. Ja <śmiech> Zaraz I... cię z anteny zrzucę. Ale ja pewnie... nie mam drugiego piwa jest jestem smutny, dlatego jeszcze Ale... trzymam resztkę to... Rowing Jacka. To nie jest Rowan Jack, to jest... Poglądowo, poglądowo chciałem spróbować piwa, które sobie przywiozłem z nadmorza i sobie naszykowałem. To jest kaszepska korona. Także... A... No dobra, to... To usprawiedliwiamy. <śmiech> Ale teraz ci nie będzie smakować. No, wiesz... Ale tak, chciałem się dowiedzieć, jak to smakuje, bo tak... Ee, mini browary. Browary w ogóle to jakby mój konik, także wiesz. Wiem, że nie, nie będzie smakować, bo już powochałem i wiem, że nie będzie mi smakować, ale <laughs> człowiek, człowiek musi wszystkie spróbować w życiu. No, takie zboczenia. Tak właśnie. Dobra, ja piwo mam już takie na dwa takie nieduże łyki no i kurczę, szkoda mi to wypić. Naprawdę, bo piwo jest tak dobre, że że ostatnio w sumie ciężko mi powiedzieć, że ostatnio nic tak dobrego nie piłem, bo ostatnio naprawdę świetne piwa się w podcaście przewijały, między innymi te wszystkie pinty, czy, czy kocu, dwa kocury w sumie i. No i to naprawdę też był obłęd, ale no, ciężko mi będzie z tych wszystkich ostatnich 10 piw wyłonić to najlepsze. No, ja miałem także jak przy pierwszej warce Ronnie Jacka, no to.. Miałem wrażenie, że jest to najlepsze butelkowe IP jakie mi się zdarzyło pić. No bo do tej pory piłem dużo skija, no a z butelkowych, no to za wiele nie przelałem. Tylko, że od tamtej pory, no to jak widać po tam moim blogu, trochę e, dobrych rzeczy udało mi się dostać. No i trochę mi się zmieniły kryteria, raczej zawyżyły. No i... E, Dalej jest to bardzo dobre piło, chociaż nie robi tak piorunującego wrażenia, jak za pierwszym razem. Ale dalej jest świetne i dalej e, naprawdę bardzo mi smakuje. No, ja też jestem zdecydowanie tego zdania, że, że jest świetne, że bardzo dobrze smakuje. No i będę się starał upolować jeszcze je w Szczecinie. No już się skończyło, także... Czekamy na następne. Czekamy, czekamy na następne. Całe szczęście, że mam jeszcze Black Hope i Lady Blanche. Także ktoś, ktoś, reflektuje na jakiś przyszły podcast. No ja nie dostanę już Black Hope, bo Black Hope już nie będzie. Nie będzie do jesieni. No, a <głos> potem wraca. No tak, ale no, jak, wiesz, do jesieni to twoje, twoje już się przeterminuje, no nie? Nie, no moje to wiesz, te dwa dni go nie będzie. No właśnie. E, a nie no, jak, jak dostanę to oczywiście na nagranie zawsze jestem chętny. Tylko o. jeszcze tak na koniec chciałem zwrócić uwagę, że mm, no my tu tutaj jesteśmy zboczeńcami to my sobie możemy mówić. O, to tutaj Antak tak, szmielu, taki, a rończak, taki, a kocur taki, a jeszcze zły to takie. Ale tak naprawdę to e, jeśli spojrzymy na polski rynek piwny, no to rąniczak jest piwem zjawiskowym. A, to bez wątpienia. Ile mamy IPA? Dwa. Trzy. Tamto to jest Imperial. No ale niech taki, będzie, tak, że trzy. Taki Imperial, ile to ma więc No do, dobra, niech będzie niech będzie cztery, jeszcze zawiercie podciągnijmy. Nie no, o, zawiercie, to jest... zawiercie to jest English Payday. No. nie ale... będzie. W takim razie trzy, no to... Z... Trzy są... nie licząc y, gdańskiego Michała Sachsa, no. A no to to piwo, do którego naprawdę trzeba było mieć szczęście, żeby je wypić i no niestety w Szczecinie takiego szczęścia nikt nie miał. Chodzi mi oczywiście tutaj o jakieś knajpy szczecińskie, bo, bo pewnie niektórzy się wybrali do Gdańska, żeby je spróbować, ale takie dostępne w sklepach, no to, to są trzy i... Chodziło mi akurat o limitowaną wersję tego American IPA, które no tak, było włożone w butelkach. Nie, nie no. nawet nie single hop, tylko poprzedni jeszcze był włożony w butelkach. W e, bardzo limitowanej rozlicy no. chyba 500 butelek. E, no tak, ob. ale pewnie połowa do Łodzi 15, pojechała, 15 druga złotek. połowa do Wrocławia. 15 zł za butelkę. No, no też... było w Warszawie, było, było w, w kilku miejscach po. Tak, chciałem dostać w Warszawie, no tylko no już trochę mm, akurat nie było w Warszawie w te południa, kiedy to piwo dało się nam dostać. Dobra, mniejsza o to. Skończę swoją myśl. Są trzy IPA w Polsce. Mam pytanie, pytanko, kiedy Alebrowar dostanie, znaczy zdobędzie takie kapsle, jak Pinta się do, doszukała po, po roku czasu, czy po dwóch latach? W sensie swoje własne. Yy, wiesz co? Nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że no, no, tu jest tak, że kapsle są wymagane w bardzo dużej ilości i yy... Musiałbym ich zamówić bardzo, bardzo dużo, żeby je mieć. Na tą chwilę o nich nie myślę, myślę o innych rzeczach. Wystartowaliśmy z kilkoma fajnymi rzeczami, ze szklanką, z, z koszulkami, z podkładkami. Myślę, że jak na start zupełnie malutkiego projektu i zupełnie nowego to było, to było coś. Cały czas rozwijamy to z nowymi piwami, będą jakieś nowe rzeczy. Na razie nie będzie kapsli dedykowanych będą kolorowe na każde piwo jakieś tam inne pasujące do stylu myślę a czy będą No to jest pieś przyszłości o ile ja dobrze pamiętam to wymóg to jest 600 tysięcy sztuk co do kapsli nie, nie było nie już takich kapsli kolorowych przy pierwszej warce? tak były, były, były i właśnie. będą nadal przy nowych piwach będą kolejne kolory i tak dalej e a dedykowane Ona... na pewno są celem jakimś tam gdzieś po drodze. Z, Bo... z... Ja mam w, w Rowan Jacku taki standardowy z... złoty taki. Złoty, ale... ale w Black Hope chyba jest czarny. a w, w Lady warstwie A gdzie w ale... można dostać te w gadżety związane z alebrowarem? Browarem? Yy, czy gdzie? Hmm? Wiesz co? Ja w internecie. Myślę... No, większość rzeczy dystrybuujemy przez internet ale też w nie za dużych ilościach w tej chwili jakieś, e, będą wystawiane myślę, resztki e, koszulek, które zostały no a nowa pula takich gadżetów będzie startować e, na premierę nowych piw, czyli to będą duże szklanki, na pewno będą koszulki e, z nowymi postaciami dwiema które będą przygotowane na, na, na nowe dwa piwa e, będą e, e, koszulki i być może jakieś podkładki. no Zobaczymy, co tam jeszcze wymyślimy. Szykujemy naprawdę wystrzałowe rzeczy na jesień i teraz na te premiery, które będą. No i cały czas nasze największe, największe największa zmora, ale też największa nadzieja to jest praca nad dystrybucją, żeby tego piwa było jak najwięcej i jak najbardziej dostępne, co przy czterotygodniowym terminie Przydatności do spożycia jest takim, taką, takim dość, ciężkim, dość ciężkim kawałkiem chleba i yy, dużym wyzwaniem dla mnie, i, i czymś, co mi zajmuje dużo czasu i dużo satysfakcji daje. Skąd wynika ten czterotygodniowy proces, znaczy yy, w terminie spożycia? W yy, wymogi? Nie, czy... nie, nie, to jest piwo niepasteryzowane po prostu i, i wiatr. No. od odgórnie, okej. Okay. I mętne no. do tego. Mm -hmm. No, nie niefiltrowane również. Choć pojedziełam, że Rowing i to byś akurat nie popsuł, ale taka Lady Blanszena to że trzy miesiące leżeć nie, no nie powinna. No nie powinna. Na pewno, wiesz, to jest piwo pszeniczne, lekkie tutaj tutaj. że jest zakonserwowane odpowiednią ilością chmielu, a i, i mocą alkoholu. I alkoholu, a i mocą alkoholu również. Że, że, zresztą ja już go terminowałem i piłem, piłem, całkiem niedawno piłem tę, tę pierwszą warkę i nic tam się nie działo i absolutnie nic się nie było natomiast wiesz no jak je postawisz sobie w pokoju i ona będzie stało tydzień na takiej pogodzie jak mam to na pewno coś mu tam się może stać ale w lodówce sobie radzi bez problemu nie natomiast... to przy, przy takiej temperaturze no to wiadomo nawet się trapistów popsuje no bo no jakby nie ma możliwości żeby to upały piwo przeżyło że Może nie tyle się zepsuje, jako zepsuje, że, że, że, że skwaśnienie czy coś, ale myślę, że po otworzeniu by nam zrobiło prysznic, bo refermentacja, która zachodzi w nim cały czas, prawda, bo to jest piwo, piwo żywe, to by tak nagazowała to, że o jejku. <śmiech> no dobra. Co jeszcze możemy powiedzieć o piwie, bo takie jakieś podsumowanie by nam się przydało, myślę. Jeśli ktoś go nie pił, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego stanu rzeczy. Nie, to od razu chłosta stos i, i potem jeszcze nie wiem co. Nieważne gdzie mieszka, powinien wsiąść na rower i przejechać te 3000 km. kilometrów. A jak nie ma roweru, to powinien biec i płynąć, bo, bo naprawdę warto. Tak, pożyczyć, pożyczyć taczkę od dwójka, cokolwiek. <grym> tak. <grym> to najważniejsze, w Ale... Fabie można wypić więcej niż jedno i po jednym się zachce kolejnego i to jest właśnie dużo, dużo ważniejszy argument w porównaniu do Pinty, gdzie Ciężko zwypić więcej niż jedno. Tutaj naprawdę sesyjność jest niesamowita, bardzo polecam, bo jakbym miał wybór między Pintą w barze a, a ale browarem, to bym wybrał, ale browar, dlatego że można. Nie, wiesz, więcej. E, robisz tak, e, bierzesz samochód, jedziesz do baru, e, sprzedajesz samochód, bo i tak potem nie będziesz miał jak po pijaku. A w Szczecinie jest opcja? To się nazywa taksi A, rowerem, a rowerem. <głos> Dojeżdżają. Motorynką dojeżdżają, chowają do bagażnika i ci odłożą. Słyszałem o tym ze 2-3 lata temu, że w Londynie tak robią, to się rozprzestrzenia. No, ale nie, to, to fakt, że ale browar jest zdecydowanie sesyjnym piwem i ja wypiłem już swoje. No i mam taką ochotę na następne, no ale niestety nie mam. Mi się podoba, no, że to jest piwo, które można sobie tworzyć i wieczorem, i po powrocie z meczu przy temperaturze 30 stopni. Yy, no to które na, nawet nawet i na ciepło. Nie wiem czy przy takiej temperaturze 30 stopni to nie jest jakieś wybawienie takie piwo. Yy, wybawienie, ale wiesz co, wypicie takich kilku, znaczy kilku, no, nawet dwóch romiczaków yy, przy nawet odwodniony organizm w wysokiej temperaturze 32% to, 2%, to zawsze. to wiadomo, że za ale ale na pewno zaspokoi pragnienie, bo, no bo gorzki smak jednak pomaga. Ale kto by nie chciał mieć takich wakacji, no nie? Tylko boisko i lodówka z Robin Ho, Super. Ja mogę powiedzieć że jak miał okazję mm, siedzieć w domu i, pić, i wypić jedno piwo podczas jakiegoś meczu czy oglądania Olimpiady, to wybrałbym pintę, Jakbym siedział w barze mm, ze znajomymi, to na pewno alebrowar rowing Jack, gdyż mm, no, jest dużo bardziej sesyjny i no i można posiedzieć, wypić więcej, a nie, a nie siedzieć tylko przy jednym. Także jest dla mnie zauważyna różnica między piętoma a teraz, teraz mocne pytanie. Które piwo byście chętniej pokazali znajomemu, który nigdy w życiu nie pił IPA, ani niczego powyżej 30 i był? O, to, to jest ciężkie pytanie. Znaczy ja, wiesz co, ja powiem, że, że na pewno nie atak. Tutaj bym się między Rowing Jackiem albo Imperium zastanawiał. Ja bym chyba Rowing Jack dał do spróbowania. Ja. Wiesz co? Też bym się teraz skonił temu Rowing Jackowi, bo ja pamiętam, że. Mm, no, też jest taka kwestia, że po prostu e, miałem doświadczenia z edukowaniem, że tak się wyrażę, kogoś e, za pomocą i ataku, i, i Rowing Jacka. E, no i e, atak trochę bardziej tą goryczką przy pierwszym kontakcie bije w łeb. To na pewno. Tylko, natomiast, że kogoś nie zrazi. no właśnie, a na to, roaming jack tak trochę bardziej dźga pod żebra, jest to taki bardziej dyskretny, więc... Mhm. Hmm. A mi się wydaje właśnie odwrotnie, że więcej goryczki to jest jednak w roaming jacku niż w ataku. Tak, ale jest trochę bardziej, wiesz, jest bardziej wydaje się złożona, bardziej taka... No Powiedzmy szczerze, jest smaczniejszy trochę. Tak, bo ja wiem, wiesz co? Mi się wydaje, że tak. Ja ci powiem tak, jak piłem pierwszy raz Rolling Jacka, wydawał mi się lepszy od ataku, ale nie piłem ataku ze 2-3 miesiące, no nie? Mhm. Teraz w ten filmie spróbowałem ataku i ten atak tak dwa razy mi tak podszedł tak umiarkowanie, ale potem trzeci raz, jak go piłem, to znowu mi tak naprawdę podszedł mocno. I teraz znowu, jak piłem tego Rolling Jacka, to smakowało mi trochę mniej niż za pierwszym razem, ale i tak mocno, więc to naprawdę, wiesz co, różnica między tymi piwami jest tak, pod względem poziomu, jest tak bliska, że da się ją podporządkować pod kwestię okoliczności i gustu. Tylko wiesz co, według mnie różnica jest tak wielka, że po jednym ataku nie chcę już więcej, a Rowing Jacka to żałuję, że nie mam kolejnych, bo chciałbym wypić więcej. Rowing, nie, Jack, jest to... bardziej, Rowing Jack jest bardziej orzeźwiający, a tak jest bardziej karmelowy. Mhm. Tak. A z Rowing Jackiem to tak jak z Kocurem samurajem, że pijesz jedno i wiesz Chcesz takie kolej... wielkie oczy, czemu ja nie mam drugiego. Na wysoką temperaturę lepszy Rowing Jack. Jeśli, jeśli ktoś e, lubi karmel, to znowu zyskuje atak. No i naprawdę jest kupa aspektów, pod które to można podporządkować. Tego dorzućmy pod uwagę, że Rowing Jack jest jednak piwem, które no jest zawsze trochę we wrażeniu bardziej świeższe przez to, że no nie ma utrwalania w porównaniu z atakiem. A, nie wiem, czy byś wyczuł różnicę. No dobra, czy bym wyczuł różnicę. E, Rowing Jack e, no... Mętność tego piwa... A tutaj to... Mętność to w ogóle dla mnie to jest plus. Mętność ja jest plusem. Niefiltrowane, mętność nie? jest plusem, ale z kolei... E, czy dostrzegasz takiego w ataku? Mętność? Nie, no... No właśnie jest o to filtrowane. mi chodzi, że jest... Że atak nie jest... Nie jest... Znaczy, że atak jest i filtrowany, i pasteryzowany. No tak. A Rolling nie, więc tutaj znowu jest różnica na rzecz tego, że no Roaming tak będzie trochę inny w odczuciu, no. no. Aczkolwiek chciałem zaznaczyć, że to nie jest w ogóle, no jak widzicie przed sobą piwo, to, to ta informacja o niepaseryzacji, niefiltracji jest maksymalnie tam gdzieś schowana na kontrze. E, bo jakby, no to jest, to piwo takie jest, ale to nie jest klucz e, jest... tego, co chcieliśmy zrobić. To tak? jest marginalne, no tak. Wiadomo, że to jest wróć. Gdyby to była Anglia, to byście mogli na tym Rownie Jacku napisać Battle Condition Dale. No, mm. Tak byśmy mogli napisać. Tutaj no, takie, takie, tak postanowiliśmy to zrobić, ale nie chcemy w żaden sposób reklamować naszego piwa, e, czy mówić o nim f, f, z poziomu piwa nieposteryzowanego, niefiltrowanego. E, chociaż takie jest, no ale... No to tak, jak, ale jak po kasztelanie już nikt tego kreślenia nie użyje z czystym sumieniem. Dobra, dobra, Artur. Chwilę stopujemy. Kończymy tą audycję i sobie pogadamy na spokojnie. Ja wyłączę nagrywanie, także. Dobra, przejdźmy do podsumowania tego piwa. No i jakie byście oceny wystawili Rowing Jackowi? 9. Artur? 9. Ja również. A to... tak mielu. 9. Oj, przepraszam, z wielką przyjemnością dam tutaj. A, dam 9,5 punkta nawet, no bo piwo, bo, bo uważam, że warto, bo piwo naprawdę jest super i jakby mógł pić codziennie takie, to pewnie bym pił codziennie jedno albo nawet i trzy. No, Rowing też trzy, a Pinty właśnie jedna. I to jest ogromna różnica między rowingiem a Atakiem. Powiem no, tak, zdecydowanie. Ja na podstawie samej dzisiejszej degustacji nawet oceniłbym to piwo troszeczkę niżej, gdyby nie to, że pamiętam... No dobra, dzisiaj wypiłem to piwo jedno, wcześniej go wypiłem trzy i, pami i pamiętam, że wtedy smakowały mi inaczej niż teraz i wiem, że to jest kwestia warunków eee, i dlatego uważam, że dziewięć to jest dobra ocena. Eee, do tego, no, dziewięć. U mnie 9,5 to miało najlepsze IP, jakie ja w życiu piłem, e, chyba, czyli Kernel. Eee, single hop e, stela, eee, no to 9, no to jest pół punkt tajniczej, to i tak jest dużo. Nikt nie wątpi. Ja pozwolę Ale... nie będę oceniał, tak? Ale, smakuje... Ale Są plotki, że mi to piwo smakuje. Nie, słuchaj, e, powiedz, powiedz, ja od siebie dam 10 i to wcale nie ma nic wspólnego z tym, że, że ja jestem na to odpowiedzialny i każdy ujadł. Nie. nie, słuchaj, Zmienimy, zmienimy ci trochę głos z Audacity i tam wiesz, wiemy, że masz bloga, ale nikt go nie czyta. <grym> <grym> Dobra. No, średnia nam wychodzi troszkę ponad 9 punktów i no i myślę, że piwo naprawdę warte setnego odcinka, a może i nawet setny odcinek warty Rowing Jacka, bo. No bo ja tutaj spędziłem naprawdę smaczną godzinę przy tym piwie. Godzinę? Chociaż tak naprawdę piliśmy je pewnie z pół godziny. Większość to tak. były takie pogaduchy, ale, ja ale było pysznie. Ja spędziłem z tym piwem przyjemne pół godziny i bardzo trudne pięć dni, bardzo trudny tydzień. Kiedy oczywiście chodzi o to, że, że piło stało, tak, a tak na nie się patrzyłeś. obok i tam na mnie łypało z podełba. I tak wyciągałem, no dobra, najpierw halak rodziciel, potem atak, potem zawiercie czekoladowe no dobra, jeszcze jeden dzień, no to jakoś tego euroniczaka wytrzymam, no. O ty, a obiecałeś mi to zawiercie na podcast. Nie no, dobra, <grym> wiesz co, już, już stało, stało, stało, by się przeterminowało. Chupie następne. Nie no, żartuję przecież. Bursztynowe? E, czekoladowe. Czekoladowe. A chociaż bursztynowe też, też mam. A bursztynowe no, ale... też wypiłem. No, <grym <grym dobra, dzisiaj co, ja tam wszystko powiem. ciułam, ciułam. Ale dobra, mniejsza o to. Piwo, no, już doszliśmy do takiego wniosku, że jest zdecydowanie warte polecenia no i wydaje mi się że jeżeli gdzieś kiedyś zobaczycie zieloną etykietę z piratem, który zamiast ręki ma wiosło, no to bierzcie ile tylko będzie jeżeli będzie w sklepie 10, bierzcie 10, będzie 100, bierzcie 100, bo Chciałem zauważyć pewną i bocię, tak to wypijecie dwa. wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi teraz, prawda? ale bardzo no, ja no, dobry humor <laughs> mówi się, ja słyszałem kiedyś, że chmiel przez to, że jest gorzki, jak się pije gorzkie piwa, to się potem ma gorsze samopoczucie, jakoś tego mam odwrotnie chyba o, to, to ja jakieś przecież. bzdury czytałeś o, bzdury Im więcej chmielu, tym lepsze samopoczucie no właśnie, no to tutaj my może jesteśmy w tym, w tym dwuprocentowym marginesie ludzi, którzy mają odwrotnie. No wiesz, my jesteśmy w tym dwuprocentowym marginesie szczęśliwych ludzi. No tak. Właśnie w tej chwili wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z życia i to jest dobra rekomendacja Romiczeka. Tak, mnie nawet nie martwi to, że jutro o piątej muszę do pracy wstać. Jest super. Dla nas, to jest jak śpinak dla papaja. Dobra. Kończymy, bo, bo już zaczyna być za wesoło. Ej, ale <laughs> Także dobrze jest. Tak, jest świetnie. Serdecznie wam dziękuję. No i gośćmi, przypomnijmy, byli Arkadiusz Gawełczyk. Dziękuję, Arku. Dzięki. Był również Artur Radomyski z bloga hopsnop Dobrze powiedziałem? Tak, dziękuję Ci, Mateuszu. Ja również dziękuję. No i Bartosz Napieraj, czyli jedna trzecia prowaru I, i właściciel również bloga Smaki Piła. Dziękuję, Bartku, serdecznie. Dziękuję, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że się spotkamy przy kolejnych piwach ale prowaru. No, a ja mam jeszcze dwa, także bój się. No, dziękuję Wam serdecznie i i również słuchaczom dziękujemy za, za wysłuchanie tego setnego, długiego, ale myślę, że ciekawego odcinka. No i do usłyszenia w następnym, rozpoczynającym już drugą setkę. Myślę, że prawdopodobnie odcinku o Black Hope. Także do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeszcze Bartek.